nas. Witam Pana Komendanta, Pana skarbnika, witam gromo pedagogiczne, witam Panie Panu i witam pedagogów ze szkoły oraz e, z młodzieżą, które może być może kiedyś następcami przy tym stole naszymi. A senator, bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. O, witam Pana Bartka, Panią Sylwię, Panie Przesławie, proszę uchwalę słów. Mogę zadania? Z państwa, witam również serdecznie wszystkich zebranych, szczególnie młodzież Kowalco. Te dwa powiedzieć przed rozpoczęciem sesji. W ramach podrównym studencie miasta Kowalek też takiego, co sobie na robocze do swojej ekonomicznej i samorządności. Wzięli, wzięli udział młodzież, jak mówił młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Polegało to, to na tym, że zapoznaliśmy grupy 30 osób, Często ze szkół poszczególnych, które przez cztery kolejne dni hmm, przybywały do radusza, w tej sali właśnie tutaj też obradowali, spotykali się, podczas tych, tych spotkań zapoznaliśmy młodzież z podstawami funkcjonowania samorządu gminnego. są oni wybierani i tak dalej, i tak dalej. To była ta część teoretyczna. Później było takie krótkie spotkanie, gdzie yy, młodzież zadawała pytania burmistrzowi. Oglądaliśmy również yy, wystawę ze 150 w sali tradycji B Urzędu Miejskiego. I również w w referatach młodzież yy, zapoznała się z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Były to referaty. the Tam porządek obrad. Punkt pierwszy: otwarcie sesji. Punkt drugi: przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci: sprawozdanie burmistrza miasta Kowal z działalności między sesjami. Punkt czwarty: informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty: informacja przedstawiciela gminy Kowary Związku Gmin Karkonoski. Punkt szósty: pytania, interpelacje. Punkt siódmy: sprawozdanie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach z działalności. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2012. Punkt 8. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Kowarach z działalności Komisariatu w roku 2012. Punkt 9. Rozpatrzenie projektów uchwał. a. W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. b. W sprawie skargi Pani Renata Smyczyński-Nagra. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach. C w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. D zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary. E zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. F w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Punkt 10 Sprawy różne. Punkt 11 Zamknięcie sesji. Czy ktoś w sprawie porządku obrad chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Kto z Pań, z Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Punktem trzecim jest Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z działalności między sesjami. Proszę czy ktoś z pan, Panów Radnych ma pytania do Pana Burmistrza to bardzo proszę. Proszę Pana burmistrza. Czy W ramach takiego uzupełnienia informacji 23 maja został przesłany do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt odnośnie zagospodarowania Stadionu Miejskiego w Kowarach. Czy został on już przesłany kompletny, kompletny zatem ten projekt już przesłany, czy są jeszcze jakieś dokumenty do przesłania? Informacyjnie Chciałem Pana również zapytać, bo rozstrzygnięte zostało konkurs ofert na Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej. Chciałem zapytać, czy, czy mamy podane, kto wygrał, czy po sprawdzeniu ta oferta została wygrana i czy ta firma będzie realizowała? Tak. Yy, Jeszcze mam pytania do Pana Burmistrza. Nie widzę. Przechodzimy do punktu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu e, czwartego. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Komisje e, w ostatnim okresie zbierały się 1-krotnie e, 5 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Plana owania Finansów oraz Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia komisji było omówienie wykonania budżetu za rok 2012 oraz omówienie skarg mieszkańców. 12 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia komisji było, było omówienie wykonania budżetu przez jednostkę budżetową ZES oraz zapoznanie się z ich informacjami na temat przygotowania zeskut do wdrożenia ustawy tak zwanej śmieciowej od 1 lipca tego roku oraz informacje dotyczące inwestycji przy ulicy Walińskiego 13. 17 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania Finansów składu Turystyki i Współpracy za granicą. Tematem posiedzenia Komisji był temat związany z budową Trybuny na Stadionie Miejskim oraz e, oraz wyjazd Radnych do Parku na terenie którego Była przeprowadzona e, rewitalizacja. 25 kwietnia odbyło się kom posiedzenie Komisji Budżetu Planowania Finansów oraz Gospodarki Komunalnej. E, rozpatrywane były pisma e, od Mieszkańca Kowa, e, proboszcza naszej parafii, e, dotyczące dofinansowania e, remontu kościoła e, oraz kwestia dostępu do e, w roku bieżącym. 13 maja odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej. E, dotyczyło ono pisma skierowanego do rady przez mieszkankę Kowa. 13 maja odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu i Rolnictwa. Komisja zapoznawała się z pismem z Inspektoratu Ochrony Środowiska. 16 maja odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury. Tematem było zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych na rok szkolny 2013-2014. 16 maja odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Przemysłu Handlu Słoki Rolnictwa dotyczyło to było wyjazdowe posiedzenie dotyczyło ono porządku na terenie na terenie Krowaj. 21 maja odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej na, na tym posiedzeniu omawiano statut w Związku Gmin Konoski 22 maja odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia Komisji była, było omówienie projektu na przebudowę ulicy Szkolnej. 27 maja odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania i Finansów, na której omawiane były projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Ktoś z Państwa ma pytania co do siedem komisji nie widzę. Czy znaczy, ja może Panie Przewodniczący, powiedzieć, że komisja 27 maja budżetowa się nie odbyła? Co jest prawdopodobra Dziękuję bardzo. bardzo, bardzo. E, przechodzimy do punktu 5. E, informacji przedstawiciela gminy Kowary Wniosków gmin Karkonoskich. Proszę bardzo, Pani Kamilo. Od 27 marca miało się wprowadzenia delegatów Związku Gminy Karkonoskich. Wczoraj uczestniczyłam w pracach Komisji Rewizyjnej w Związku Gminy Karkonoskich, która opiniowała wykonanie budżetu za rok 2012. Oczywiście opiniowała pozytywnie. Tutaj z tej informacji, którą Wam przedstawił, że mieliśmy zabezpieczone środki w kwocie 3 485 000, 000 na Centrum Przesnej profilaktyki, profilaktyki Zdrowotnej. W wyniku przetargu yy, yy, wygrała firma Rokom, tak? I z Kamiennej Góry, która powiedzmy zaprowadzić kwotę 2 miliony 77 tysięcy złotych. To jest w sprawie kwota, pozostaje kwota około półtora miliona. Chciałbym się dowiedzieć, na co te pieniądze mają być, tam rzucane, mają być, przeznaczone. Czy nie można byłoby właśnie ich przeznaczyć i nie podejmować poprzedniej uchwały o zmniejszeniu dopłat do wody, co by zakompensowało w jakiś stopniu powiedzmy tą różnicę. Bardzo proszę o odpowiedź. Szanowny Panie Radny, Szanowni Rado. 5 tysięcy, a firma, która wygrała, będzie prowadzić to, inwestycje na kwotę 2 miliony siedemdziesiąt tysięcy. Panie Radny, jeszcze raz podkreślam, gro środków finansowych to są środki pozyskane z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski, więc Urząd Marszałkowski proporcjonalnie, automatycznie zmniejszy nam ilo W tym momencie opłaty są też pieniądze z jakby majątkowe, tak? Czy one by się kwalifikowały w ogóle na dopłaty do wody? 238, eee, świadczenia pielęgnacyjne 83 a Od tego roku w związku z zrobionym przepisów prawa, świadczenie pielęgnacyjne wysłuchane będzie w zasadzie pierwszego listy tylko do łącznego, właściwie w ogromnej większości do rodzin wychowujących, dzieci niepełnosprawne przepisy zostały, jak to w cudzysłowie nazwę, zaostrzone na tyle, że niewiele osób skorzysta z uchodnią ze Doświadczenia pielęgnacyjnego w przypadku spełnania opieki na starszym, jedyną sprawą członkiem rodziny. Fundusz yy, alimentacyjny, z tego może skorzystało w ubiegłym roku 165 rodzin. To raczej jest obserwowana tendencja spadkowa. teraz sumie, myślę, powinno wszystkich cieszyć, to co znaczy, że różnice alimentacyjne zaczynające aspekty obowiązań się wywiązywać. No niemniej jednak wydatek, I'm going to the W pierwszy roku obiektu dziecka koszt ten obciążał gminę wysokość 33% 10% w pełni kosztów od drugiego roku, a więc już w tym roku coś było 30%. Tych kosztów jest to duży, znacznie obciąża budżet gminy i muszę zaznaczyć, że jest to zadanie własne gminy. Żeby Bieżący na rok W tym roku powiem tak, że to jest szaleństwo, rządowym programem, ponieważ pojawiają się coraz nowe zmiany ustawie zabezpieczenia najwyższej kwoty tym rodzinom, które jest to maksymalnie określone przepisami do możliwości wymiaru takiego zatrudnienia. Każdy kto pracował w tym czasie, nie tym jakieś zwolnień lekarskie, mógł uzyskać wynagrodzenie za tę pracę w wysokości 300 zł około 300 zł, zł miesięcznie. Otóż świadczeń pomocy społecznej, to był znaczny zastrzyk dla wielu godzin, który pozwolił w okresie zimy zabezpieczyć się na przykład W znacznie zmniejszonym, um, zmniejszonej ilości kadłubowej, ponieważ po wejściach takich naturalnych na emeryturę na dzisiaj ten stan jest mnóstwo 3 laty. Przed y, spotkaniem z Państwem y, chciałem Państwa odczytać, że nie odpowiem na pytania dotyczące budowy nowego konferenia. Y, a na wszystkie długie. Zariotów. Rok 2012 to jest 541 przestępstw. Dla porównania w 2006 roku było tych przestępstw 966. To jest to 400, 400 przestępstw niedokumentowanych w tym czasie. Ten spadek e, ilości przestępstw, mierzonym procentami, to jest 94% dynamiki przestępstw. I to cieszy że ta ilość przestępstw spada i to tak już wyraźnie od wielu lat. Fajnie jest to połączone, ponieważ spadająca liczba przestępstw spowodowała również wzrost takich mierników skutecznościowych. E... Powiem tutaj o wykrywalności, że to jest tylko jeden z tych mierników. E... Ta wykrywalność w kategorii wszystkich przestępstw, to jest poziom 71%, nieznacznie większe. W roku poprzednim, a w tych kategoriach przestępstw najbardziej wątpliwych, czyli przeciwko mieniu, jest to wzrost blisko 10%. To jest już takie zauważalne. W tych wskaźnikach skutecznościowych wspomnę również o wykroczeniach. Te są wykonane najbardziej zauważalne dla każdego z nas naukowcy. Wykroczenia, które skończyły się z zdanego wniosku czy sprawy do sądu, ale o wykluczenie, to jest blisko 400 takich postępowań, ponad 100, właśnie blisko 110 takich postępowań zakończyliśmy w drodze postępowania mandatowego. Ogólnie można powiedzieć, że półtora tysiąca wykroczeń zostało ujawnionych i zakończonych taką porządną represją, czyli albo wnioskiem do sądu albo postępowaniem mandatowym. Pominę te tak spora, spora liczba. Yy, wśród tysiąca mandatów ogólnie, tysiąca prawie stu, blisko 500 są to mandaty za tak zwane wykluczenia społeczne uciążliwe. Krótko mówiąc za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Yy, I tak w taki piękny sposób przeszedłem do największych uroczeń naszego miasta i, i nie tylko miasta, bo również mówimy problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Jest to chyba taki trend ogólny tam, gdzie wysokie bezrobocie, tam duże, duże zużycie alkoholu i związane z tym problemy społeczne. Problemy społeczne, opieki społecznej, to już pani dyrektor mówiła, natomiast ja się skupię na tym, co powoduje pracę dla innych chociażby wnioski o leczenie przymusowe, leczenie obiekowe. Jesteśmy inicjatorem tak powiem, setek takich wystąpień. E, oczywiście w każdej Komisji w Komisji Miejskiej i tej Gminnej e, pracują w z Komisji Zawiatów Podejmujemy skuteczne do działania, e, bo większość z naszych wniosków poprzez pracę w Komisji trafia do sądu i kończy się skierowaniem na leczenie przymusowe. Czyli z naszej strony cała tak. droga kończy się e, tym, czym powinna. Natomiast skuteczność leczenia już e, nie, jest, nie jest tutaj, e, no, że tak powiem, naszym tak problemem. No, nie, nie ma na to wpływu, że tak. My musimy to zrobić. <śmiech> Oczywiście wśród tych komisariatów górskich jesteśmy liderem. liderem kierujących wpływem na O ile tendencje, obiema krajowe, tendencje województwa są spadkowe, dochowane no są wyjątkiem, nie, tutaj u nas jest więcej, więcej, więcej. I co roku 20 Blisko 160, nie trzech kierujących ujawniliśmy, a gdzieś ktoś napisał, że policja dobrze działająca od razu miała dostanę z tylko 30, Więc myślę, że mamy sporo rozumienia Hmm. Ten alkoholizm, w słowie alkoholizm, powoduje również inne problemy. Bo to są tak zwane interwencje domowe związane z nadużywaniem alkoholu. O ile w ogóle interweniowaliśmy, interwen jest to 3000 razy to było 88 interwencji w 2006 roku to z tych interwencji 350 osób trafiła do um, takiego pomieszczenia, gdzie to nazywamy pomieszczeniem dla osób zatrzymanych, ale odkąd zlikwidowano jest w trzeźwym w Jeleniej Górze plan trzeźwienia w naszych pomieszczeniach trzeźwiejach ci, którzy tego potrzebują, no licząc tak jak rok kalendarzowy, to jest plus, minus jedna osoba dziennie jedzie do te trzeźwienia. pominę te osoby, gdzie warunki pozwalały na to, żeby poddać Najczęściej jest gro, to jest na pewno więcej niż w przestrzeni Blisko setka takich do szpitali, um, ptakami, pomimo swojej nieszczęsności, nie mogli być umieszczeni w naszych pomieszczeniach. Także ten problem alkoholowy. Też mam w sprawie projektu uchwały pytania. Widzę, że czytam projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Aha, chciałem dodać, proszę o poprawienie sobie e, w związku z artykułem 16 z tym ustęp 3 mamy napisane, powinno być 2a. Dziękuję. Przeczytam jeszcze raz. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf numer 1. Wskutek pisemnego życzenia się stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Kowarach Pana Pawła Szymczyka. Paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych za podjęciem uchwały. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. E, przechodzimy do punktu 9 B. E, jest to projekt uchwały w sprawie skargi Pani Renata Słyszyński na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach. Jak Państwo dobrze wiedzą, e, sprawa ta była wielokrotnie omawiana Myślę, że są Państwo z tym dobrze zaznajomieni. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie Skargi Pani Renaty Słyczyńskiej na działanie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy Po rozpatrzeniu skargi Pani Radzyńskiej na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje się skargą za bezzasadną. Punkt drugi, Treść ustaleń Rady Miejskiej w Kowarach w zakresie ustalenia w skargi określonej w ustępie pierwszym zawarta jest w uzasadnieniu do uchwały paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując do powiadomienia zainteresowanych w podjętej uchwale. Paragraf nr 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? głosowanie. Dziękuję, aby uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9c. To jest projekt uchwały prawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ja bym prosił bardzo Pana Kierownika, Pana Bartka, żeby tak e, szybko, tak powiem, zaznajomił e, Radę z tym, dlaczego konieczność nastąpiła podjęcia tej uchwały. Proszę bardzo. 4100, tutaj jest zapisane 1263, To jest zapisana kwota 12633, bo to jest jest podany do 9000, w którym ten jest zmianą idę, więc yy, czy 9000, na to jest przydatne 9 9000, czy to 9 to też jest wynagrodzenie dla yy, inkasentę, ale w tym że powinna jest ta kwota, która zmieje po zmianie, yy, która będzie zmienia po zmianie w tym grzecie. Proszę, Proszę bardzo, może Pani Agata. Tak. Że to cały czas była opcja, że to będzie w czterech osób nie korzystają. pamiętam, tylko nie ja mam, przed sobą akurat dorożków i cztery osoby wraz z pochodniami, to jest rok 32 tysiące. Już mówię o 11 innych pozycjach związanych z funkcjonowaniem systemu administracyjnego. Dlatego pytam, bo. Z czego ona wynika? Dokładnie. Co na tą kwotę się składa? To, bo, bo nie widzę, żeby ta kwota pozwalała na 4 osób, tak jak na, na przewodniczący mówi, a takie też to mnie zgnale Także chciałem, chciałem to rozstrzygnąć, czy to jest możliwe. Więc... Na komisji było mówione, że to jest wyposażenie w komputer. W komputery. Do... Ale na podstawie ciągu. 15 tysięcy. Znałem no, porządek obrad 52. sesji Rady Miejskiej i chciałem zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad i chciałem zaproponować aby punkt 9 9c znalazł się w pozycji 9e, czyli punkt d będzie c, punkt e będzie d. I kto z Państwa, panów radnych, jest za taką zmianą? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Zmiana przyjęto jednogłośnie. W związku z tym będziemy teraz w punkcie 9c, a to będzie teraz uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gowary. Czy ktoś ma pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo, nie widzę. Uchwała była omawiana, miała na projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowary z dnia 28 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym. Paragraf numer dwa. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf numer trzy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym do domnośląskiego. Kto z Państwa ochronnych jest obronnym, za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. A przepraszam. Jedna z tych osoba wstrzymała. Przechodzimy do punktu 9. D. To teraz mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie. Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodem zbiorowa odprowadzenie ścieków na terenie e, minikowary. Uchwała była podjęta na poprzedniej sesji, jednak tam się hmm, było, było wpisane termin obowiązywania tej uchwały, czy też na pytania z tego projektu uchwały. Nie widzę. Przy Nie. Proszę bardzo, chciałem się zapytać, bo tak jest uchwała tutaj poprzedniej e, zmiany tutaj tej naszej uchwały e, poprzedniej z dnia z dnia, z dnia, z dnia 24. 2013 doświeczą. Nie ma tam tego uzasadnienia, ja sądzę, że jeżeli ulicy następuje zmiana, to należałoby do tej uchwały, bo jest przynajmniej jakieś drobne uzasadnienie, napisać, żeby powiedzmy tutaj można było wiedzieć dlaczego zostaje ona zmieniona i mam następne pytanie. Uchwała ta mówi o zmniejszeniu dopłat do Wody i Ścieków. Z tego co mi wiadomo, to przedsiębiorstwo KW i KW a konto powiedzmy tej uchwały pobrało stosowne pieniądze w złudzi, a według mnie uchwała dopóki nie zostanie zapiętona przez wodę jest nieprawomocna, w związku z powyższym budzi moje tutaj, tutaj zastrzeżenia co powiedzmy do egzekwowania już tych należności w nowej kwocie na dzień dzisiejszy. Bo de facto poprawiamy uchwałę, która, która została w jakiś sposób właściwie podjęta i tak przynajmniej rozumiem tu pana przewodniczącego, Wojewoda zwrócił na to uwagę, to jeżeli ta uchwała została cofnięta, to ona nie ma mocy prawnej i w związku z powyższym nie może na, na podstawie wnii egzekwować nowych zasad opłat za wody i ścieżki, które żeśmy podjęli 29 20. kwietnia 2013 roku. Dziękuję. Może w kwestii pierwszej uzasadnienia, z nie ja przygotowałem projekt uchwały, ale, ale ja mało logiczne by było pisać tu uzasadnienie, kiedy z paragrafie pierwszym wynika z niego z poprzednią uchwałę naszym kolegom ten, ten, ten błąd. Ale chciałbym nadmienić, że sprawia się z odnośnie... na błąd formalny, który powiedzmy dostrzegł tutaj na drugiej Zróbajor. To nie kosztuje nic i wiadomo o co chodzi. tej drugiej. E, ja nie odpowiem, bo chyba, że Pani Chodzi mi o taką sprawę, że uchwała dotycząca dopłat wody, którą żeśmy podjęli 29 kwietnia, mówiąc o ocenach i tak dalej, e, została tutaj zakwestionowana przez nadzór w związku z powyższym, z tego co rozumiem, nie ma tego uzasadnienia, ale to jest informacja od Pana Przewodniczącego uzyskanej. Musimy ją poprawić, a uchwała Rady Miejskiej wchodzi w życie w momencie, gdy powiedzmy nie zostana, zostanie ona zbadana i zakwestionowana przed nadzór wojewodą, a ona została zakwestionowana i tak będą poprawić w dniu dzisiejszym, a bo już mamy dzisiaj, jakby nie patrzył koniec maja, a przedsiębiorstwo wodociągowe dla już pobrało pieluszki po nowej stawce. Uważam że nieprawda nie that. Yeah. W podstawie obowiązujących przepisów uchwała się co następuje. Paragraf numer 1. uchwała nr 51 łamane przez 235 przez 13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20, 90, 29 kwietnia 2013 roku. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2013 roku. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa Radnych za przyjęcie projektu uchwały proszę o głosowanie? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Nikt się nie wstrzymał. Trzy osoby były przeciw? Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu dziewięć. Dziewięć. E i to jest projekt w sprawie terminu częstotliwości i drogły komunalnymi w przerwie. Odbyła się rozmowa członków naszej Rady. doszliśmy do wniosku, że zaproponuję przerwę w sesji do dnia 6 czerwca w związku z koniecznością E, przeanalizowania e, dokładnego tego projektu uchwały. E, a głównie wiąże to się z, z wyliczeniem e, kwoty tej, która została ujęta e, w projekcie uchwały. I proponuję, aby to było o godzinie 16.00. 6 czerwca, godzina 16 nie ma. Tak, nie nie ma ja są bardziej dostępne dla mieszkańców. No. Niestety, że urzędnicy są na miejscu tutaj. Tak, tak, tak jest. Bardzo no no no no, dziękuję no. wszystkim za przybycie. Ogłaszam przyjazd czerwca do